Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozglądam się wokół zmęczony tryb życia Który przypomina kratę obraz kicia Praca do mi fraca, preślicji do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Zobaczysz mi warto, się liczy się jak... Niezależna audycja internetowa, podnośnik, audycja podcastowa z Nowego Jorku. Góra, się uklania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj usłyszymy materiał, który został zarejestrowany 10 kwietnia bieżącego roku przed budynkiem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, gdzie zgromadzili się Polacy, ażeby uczcić śmierć prezydenta tragicznie zmarłego oraz urzędników państwowych, którzy zginęli w ubiegłym roku w czasie lotu do Katynia na obchody rocznicowe. Jak wiemy samolot nie doleciał. Polacy chcieli również zaprotestować przeciwko temu, co polski rząd zrobił lub czego nie zrobił w celu wyjaśnienia tej katastrofy. Nie wiemy, czy był to wypadek, czy był to zamach. Teorii jest wiele. Nowy Jork liczy 11 milionów mieszkańców, z czego pół miliona to Polacy. Według strony internetowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku stanowisko konsula piastuje 6 osób, stanowisko wicekonsula to są kolejne dwie osoby, ale 10 kwietnia nie znalazł się ani jeden pracownik konsulatu, który wyszedłby do rodaków, który miałby czas, żeby spotkać się z rodakami, żeby zająć jakieś stanowisko, żeby zabrać głos. Pani konsul generalna okazało się wyjechała tego dnia na, na obchody właśnie rocznicowe do Pensylwanii. Nie wiem czy wszyscy pracownicy konsulatu też wyjechali nagle z Nowego Jorku i nie było nikogo kto mógłby wyjść, nikogo kto mógłby powiedzieć cokolwiek w imieniu konsulatu, w imieniu urzędu konsularnego. Posłuchajmy materiału odnośnik. audycja internetowa, 10 kwietnia 2011, Polacy przed konsulatem. Przyszliśmy, zgromadziliśmy się tutaj kilkaset osób, dokładnie nie wiem, może jest e, półtora tysiąca, ale przyszliśmy tutaj w określonym celu, za manifestowanie swojej postawy i swoich poglądów. I mamy jeden pogląd, że nasz prezydent i ludzie e, lecący z nim zostali zamordowani. Są na to dowody, ale kłamstwo niestety i strach nie pozwala tym ludziom nawet dyskutować z nami. Czy powiedzmy słuchaczom, że stoimy przed polskim przed konsulatem, konsulatem w, Nowym Jorku, w Nowym Jorku, na 37 ulicy i Madison, tak. nikt, nikt z pracowników konsulatu nie wyszedł tutaj do nas. Nie, to są po prostu tchórze. Tchórze za, za pensję y, Tuska, czyli po prostu ci ludzie nigdy, zawsze będą mali, nigdy nie przestaną kłamać, a przede wszystkim siebie. I to jest najgorsze. Nie, nie, nie oczekuję w tej chwili nic, bo się już praktycznie y, skończył y, ten... Y, y, to spotkanie, ale niech zostają, zostaną za tymi drzwiami strachu, z, z własnym sumieniem i, z, z, że tak powiem, z, z tym, co mają narobione w gaciach, bo podobnie po, nie czują, że prawda wychodzi, prawda wychodzi i wyjdzie, bo musi wyjść. Każda prawda zawsze wychodziła. A, a proszę powiedzieć coś o polskich mediach w Stanach, bo nie wszystkie media tutaj informowały, że jest tutaj dem pokojowa demonstracja i uczczenie yy, właśnie tej katastrofy smoleńskiej yy, tutaj w Nowym Jorku przed konsulatem. Nie wszędzie można było się o tym dowiedzieć. Wie pan, trudno to nazwać, że tak powiem, do końca polskie. Wiele rzeczy ma naz w nazwie polskie, ale jak jest naprawdę to widać. Tak samo jak i gazety, jak media. To jest wszystko też kontrolowane i niestety nie służy to ani Polonii, ani Polakom, ani Polsce. Niestety służy tylko dzieleniu Polaków, ale to też się po prostu skończy, bo ludzie będą bojkotować takie nowe dzienniki czy tym podobne. Ludzie zaczynają czytać normalne gazety, tego typu jak Gazetę Polską, czy Warsza... Gazetę Warszawską, czy Naszą Polskę. To są gazety, które ludzie powinni czytać i z niej dowiadywać się prawdy. Jeżeli jest inaczej, no trudno. To jest niestety wychowanie hasła Tuska, wybor... według hasła Tuska, wyborczego tus... hasła. Rób ta co ta. No i niestety wyniki są takie, że Tchórze siedzą za, za drzwiami, a ludzie protestują na ulicy, ale my się tego nie boimy, ani uważam, że nikt nam tego nie zabroni, ani nie zakaże. Zresztą straszono nas tyle lat i nic, tego, nic, nic właściwie nam nie odbierze tego prawa do manifestowania swoich poglądów, a przede wszystkim prawa do poznania prawdy. Jak zostali zamordowani ludzie w Katyniu, jak zamordowani zostali ludzie w Samolejsku. To jest podstawowa rzecz, żeby do czegokolwiek dojść, do jakichkolwiek wniosków, konkluzji i, i, i do przodu. W tej chwili to jest po prostu jedna wielka parodia z wyjaśniania, jak można wyjaśniać katastrofę, kiedy wszystkie dowody, wszystkie dowody trzymają Rosjanie, śledztwo oddane Rosjanom. Wygląda na to, że, że po prostu no, jest to jakaś, jakaś komedia, nawet nie wiem, czy komedia, trudno to nazwać. Farsa, to jest po prostu, to jest po prostu kpina z narodu polskiego, z ludzi, kpina z, z, z czegokolwiek, co się w ogóle, że tak powiem, mieści w... w w patriotyzm i tak dalej. To, się, to, się, to jest nie do zaakceptowania. Ile jeszcze, jak długo można kłamać, kłamać i kłamać i udawać, że jest, że jest dobrze. Kłamią o, o, o, o tym, że się komuna skończyła 20 lat temu. Ona się nigdy nie skończyła. Komuniści do dzisiaj siedzą za tym konsulatem, bo mają właśnie coś mają na sumieniu i boją się wyjść. Zawsze jakieś mają parasolek, Za jakieś parasole, pod którym się chowają. Tu nie ma parasoli, tu są obywatele, którzy mają równe prawa, bo ten Polska jest krajem dla wszystkich, ale przede wszystkim dla Polaków, nie zdrajców. Nie zgadzam się na kłamstwo, na oszustwo, na, na, na kolejne mordy. Jeden mord nam wyjaśniają już 70 lat, następnie jak będą. I na rozpędzanie... Nie będą, nie będą kłamać i oszukiwać nas, bo my mamy do tego prawo, żeby żyć w normalnym kraju, w normalnych warunkach, wychowywać nasze dzieci i przybudować przyszłość, przyszłość przede wszystkim z własnej ojczyzny, tak jak my chcemy. Nie jak nam pokieruje Kreml, jak nam pokieruje ktoś tam i jeszcze ktoś tam. Podzielono nas, ograbiono, gospodarkę rozwalono, zniszczono wszystko, doprowadzono ludzi do, do tego, że emigrują, że wyjeżdżają, że yy, przede wszystkim zniechęce, zniechęcenie, ogromne zniechęcenie. Ale właśnie o to chodzi, żeby ludzi zniechęcić do polityki, do zajmowania się tymi sprawami, umęczyć, zniechęcić i, i pozbawić jakiejkolwiek orientacji w tym, co się dzieje. Bo złodziej, naj, złodziejowi naj, yy, najbardziej na rękę jest wtedy, kiedy się człowiek nie orientuje, nie spodziewa. A to jest wszystko jedno wielkie oszustwo i po prostu jedna wielka zbrodnia na narodzie polskim, na, na, na naszym kraju. Urodziłem się w tym, w Polsce i, i mam prawo do tego, żeby powiedzieć swoje zdanie i będę go zawsze mówił. I żaden Tusk, żaden inny gad komuchowski czy, czy komorowski czy, czy innych nie zabroni mi, nie zamknie ust. Możecie co? Możecie ewentualnie kłamać, ale jak długo? Nie da się kłamać po prostu bez końca. Czy, czy Polska jest suwerennym krajem? Nie jest. Oczywiście, że nie jest. Jak się ten, że w ogóle rząd zachowuje, jak to wszystko w ogóle działa. Gdyby była suwerennym, to by po prostu wszyscy tutaj byli i ten, to śledztwo by było dawno wyjaśnione. Przede wszystkim dowody. Jak można trzymać czarne skrzynki, niszczyć samolot, jak można dowody niszczyć i mówić, że się coś wyjaśnia. Na jakiej podstawie? Jeżeli się nie ma czarny skrzynek, fałszuje się wszystko, wmawia ludziom, manipuluje wszelkiego typu wywiady. Wystarczy tylko popatrzeć na, na robaczywe, wirtualne, polskie, onety i tak dalej. Przepełnione jakimś, jakimś chorym, nie wiem, jakimś chorym w ogóle, wszystko to jest chore. Trzeba po prostu to wyprostować, zacząć to prostować. Niestety jest najwyższy czas, bo inaczej to zginie ta Polska. Nie wyobrażam sobie gorszej rzeczy, jak utrata ojczyzny a człowiek który bez własnego domu jest po prostu niczym innym jak, jak przybłędą, jak bezdomnym. A to jest najgorsza tragedia dla, dla człowieka. Najgorsza tragedia z, z, z, zgubić czy stracić ojczyznę. Nie ma gorszej tragedii w życiu, bo człowiek jest wtedy bezpaństwowcem i nie ma nic, nie ma nic. A jak nie ma ojczyzny, to nie ma i rodziny, nie ma niczego, korzeni i nie ma przyszłości. Musi się to zmienić, ale z tym rządem, z rządem Tuska, z yy, Komorowskim, Kim są ci ludzie? To są kłamcy, zdrajcy i oszuści. Trzeba to zmienić. Mam nadzieję, że ludzie postąpią rozsądnie i w wyborach, w wyborach najpierw wykurzą to towarzystwo, a później niech się znajdzie jakiś po prostu protokurator na to, bo to jest to, co dokonali, to jest po prostu współudział w zbrodni, w oszustwie, w manipulacjach, w kłamstwie, w wszystkim najgorszym, czego się normalny człowiek brzydzi obrzydzeniem mnie po prostu bierze, kiedy ich widzę i słyszę, bo wszystko ma swoje granice, a te granice przekroczyli dawno i dawno. Ja uważam, że ta zbrodnia była zaplanowana dużo wcześniej. Po co ten tu leciał do, do Katynia trzy dni wcześniej? Dlaczego bojkotowano prezydenta, niszczono, opluwano? Wszystko, co polskie, co ma jakąkolwiek wartość. Wszystko było niszczone, niszczone sukcesywnie, przy ciszej aprobacie, Oczywiście e, wszyscy, wszystkich e, naszych sąsiadów, bo wiadomo, że i Rosja, i, i, i Niemcy, i reszta ma w tym swój interes, żeby osłabić Polskę. Gdyby to był silny kraj, by się go obawiano, albo liczono, nie chodzi o to nawet, żeby się obawiano, ale liczono jak, jak e, z normalnego partnera. A w tej chwili traktują nas jak jakiś, nie wiem, nie wiem nawet jak to określić. To jest wszystko wina Tuska, wszystko wina tej e, ekipy, ekipy złodziei z PO. Tak jest moje zdanie. To są złodzieje, oszuści, którzy nie powinni rządzić tym krajem, powinni odpowiedzieć i, i wyliczyć się ich powinno za wszystkie, y, wszystkie szkody i wszystko, co złego wyrządzili nie tylko krajowi, ale ludziom. Bo masę ludzi jest załamanych, masę ludzi jest pokłóconych i o to właśnie im chodziło. Za to powinni odpowiedzieć. Rok temu zginęło 96 osób. Polski rząd nie zrobił nic, żeby tę sprawę wyjaśnić. Dlaczego, pana zdaniem. Jeżeli będziemy mówić o polskim rządzie, to będzie to wtedy, wtedy to będzie pytanie naprawdę zasadne. W tej chwili takie samo jest prosta odpowiedź na to pytanie. To nie jest polski rząd to jest podległy... Nie... Rząd wybrany w demokratycznych wyborach. Wie pan, ile z, tych, z tej demokracji my mamy, to trudno też powiedzieć. Jeżeli to było demokratycznie, jeżeli się... Ja obawiam, że następne wybory po to są potrzebne dwa dni do wyborów, żeby mieć czas na fałszowanie wyborów, tak jak to miało miejsce w poprzednich. To też powinien się ktoś tym zająć. To nie jest problem postawienia dwóch krzyżyków i zrobienia głosu oddanego na przykład na Kaczyńskiego jako głos nieważny. To jest bardzo proste, jak można głosy zmanipulować. Oni potrzebują dwóch dni na, na wybory po to, żeby te głosy manipulować, niszczyć głosy na Kaczyńskiego i, i doprowadzić do, znowu do jakiegoś kolejnego nieszczęścia w tym kraju przez następnych parę lat, a ja tego nie chcę. Jak pan ocenia dzisiejsze tutaj spotkanie dzisiejszą pokojową manifestację? No i czy, czy przyszło dużo Polaków, pana zdanie? Wie pan, najważniejsze, że przyszli e, prawdziwi Polacy. Przyszli Polacy Ci Polacy, e, którzy e, e, którzy powinni przyjść, przyszli. Reszta, mogę spara sparafrazować e, e, wypowiedź prezydenta, e, nie prezydenta, tylko Jarosława Kaczyńskiego. My jesteśmy tutaj, a tych, których nie ma, są po stronie ZOMO, tam, gdzie stało kiedyś ZOMO. Więc trudno. Ma, każdy ma szansę, ma każde jedno życie, szansę i, i każdy ją powinien wykorzystać. To jest ich strata, nie nasza. My jesteśmy tutaj i z tego jestem zadowolony, że jestem. Bo jeżeli ludzie mają pewną, że tak powiem, poczucie obowiązku patriotycznego, wiedzą co to jest ojczyzna, co to są wartości, co to jest poświęcenie i jakie dodaje efekty, to warto zawsze być tu, zawsze, za każdym razem. Chociaż nie powinno być tego happeningu, w ogóle się nie zdarzy, nie powinno tak samo jak tej, jak tej zbrodni w Katyniu, jak zbrodni w, w, w, w Smoleńsku, ale się zdarzyła i dlatego jestem tutaj. I nie zdarzyła się bez przyczyny. Jak jest w Nowym Jorku, wydaje mi się, że ja przyjechałem z Polski akurat tutaj i uważałem za swój obowiązek tutaj być. Ale z drugiej strony ja to oceniam w ten sposób, że jednak było o wiele mniej ludzi niż przypuszczałem, że będzie. No przecież tutaj jest ogromna ilość Polonii. Ja dzisiaj przyszedłem i patrzyłem, szukałem jakby znajomych twarzy ludzi, których znam, których do, są dumni, że tutaj w Nowym Jorku pracują, mieszkają, dobrze zarabiają i tak dalej. Nikogo z nich zobaczyłem, a oni często głoszą bardzo patriotyczne poglądy i tak dalej, ale nie znaleźli czasu, żeby przejść. Także jestem wyjątkowo zdziwiony. Wydaje mi się, że ja, jeżeli mogę, mogę mieć jakiś pomysł, jako człowiek przyjeżdżający z Polski, że to jeszcze chyba są jakieś chyba braki w organizacji. No chociażby nawet to, że że e, e, przykładowo w tej chwili, na końcu tej manifestacji, rozdajemy ulotki o rozpoczęciu tej manifestacji. No mnie się wydaje, że już kilka tygodni wcześniej to powinno być nam szach w kościołach polskich rozdawane, żeby, żeby ludzie wcześniej już sobie czas zorganizowali. I wydaje mi się, ja, by, co, ja spodziewałem się tych tłumów. Tak czy owak. Ja myślałem, że to będzie tłum. No dobrze, że tak było jak było. Tak. Przepraszam się włącza, Chciałbym panu powiedzieć, dlaczego to tak jest. Dlatego, że my tu mamy w, w ogóle w Stanach Zjednoczonych mamy 80% agentów komunistycznych i dlatego to jest, bo jest bardzo mało patriotów, którzy są Polakami, którzy walczą o Polskę, którzy myślą o Polsce i dlatego tu nas brakuje takich ludzi. Ale chodzi o to, że się nie jak oni są agentami, podpisali to, on nie może, nie może się tu pokazać, proszę pana, i to co musimy powiedzieć. Przepraszam, jak panowie skomentują fakt, że nikt z konsulatu tutaj nie wyszedł do, do ludzi? To jest, to jest tragiczne. A dlaczego to można powiedzieć dlaczego? Bo są Polakami. Bo są Polakami. Przecież on powinien taki konsul przyjść i powiedzieć coś dla Polski. Co się dzieje, co jest... Ale... On są na posadzie u Tuska. I teraz oni się boją, że jak tutaj wyjdą, ich sfotografują, to później ich, powiedzmy, Schetyna, Tusek, Komorusek i inni ich wezmą i powiedzą, no co ty tam, no słuchaj, to, to jesteś wobec nas nielojalny. A on jeszcze chce przez kilka miesięcy zatrzymać tą posadę. A on jeszcze w ogóle liczy, przecież media tak totalnie ogłupiają ludzi, są po prostu ludzie mediami ogłupieni. I co zauważyłem, że tutaj, co jest tragiczne, że tu w Nowym Jorku w większości domów widzę, że ludzie odbierają kablową telewizję polską, ale to jest TVN. To jest TVN. I oni oczywiście, że mają jakieś newsy z Polski, ale generalnie poglądy mają, które zostały im narzucone przez TVN i Polsat. I ja tak na przykład, ja goszczę u człowieka na, na Greenpoint i on cały czas ma włączony albo TVN, albo Polsat i te kretyńskie yy, seriale. I oczywiście, że on, i, i on jest patriotą, on jest, ma, wyraża mój, y, moje poglądy, ale go tu nie było. Ale go to nie było. On ma już wyprany mózg na tyle, że on już nie przyjdzie y, y, pod konsulat. No bo po co, no bo, prawda, no może, no ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć, no ale jakoś tak jest właśnie. No. Dlatego to wszystko jest tak samo, jak oglądamy Polacy. Powinniśmy brać nie jedno źródło. Tylko kilka źródeł i dopiero można coś wywnioskować. I ja na przykład mam telewizję Trwam i oglądam telewizję TRWAM i, i słucham czasami, bo kiedyś miałem Polsat te inne, ale jak ja przychodziłem i, i słuchałem dziennik z telewizji Trwam, a słuchałem Polsatu, no to było Ziemia i zie... nie była Ziemia. No to skasowałem całkowicie. I Polacy, ja uważam, że Polacy powinni albo mieć dwie stacje. Jeżeli chcą, i wywnioskować, która stacja jest dobra, która zła, prawda. Ale nie tak tylko oglądają to, co im mówią, ci są do, po prostu finansowo po płaceni z tej z Polski, tak, i oni biorą pieniądze dłużej i oni innego nie po, tylko to, co mu... dlatego że jest cenzura. A powinna polska telewizja, czy to w Polsce, czy gdzie nie, nie, o czym, nie może nie wszystko, ale powinno być 80% prawdy, żebyśmy wiedzieli o co, o, o co się wydaje. Proszę, proszę pana, to ja się nie mówię, wszystko, bo teraz to nawet nie ma 10% no, prawdy. bo media. Nawet... Ba, tak, obce, obce nacje mają Aspedia no, czyś, w rękach i powiem. dlatego sterują naszymi mózgami, szczególnie młodymi. Mnie już nie zepsują, ja jestem ugruntowany. Ja wiem, co się dzieje tu, kto jest winien temu po prostu. Zwalczane jest Radio Maryja i Telewizja Trwam i jest wmawiane młodzieży, żeby tych stacji nie słuchali, bo to nie modne, bo Radio Maryja i Telewizja Trwam, która mówi prawdy dużo, dużo zaznaczam, to się im mówi, że to jest dla ludzi emerytów i ludzi niewykształconych, prawda? Każdy światły człowiek powinien się brzydzić tym, tak mówią, wmawiają. To nie jest po drodze. My jesteśmy Polacy, kto ma mass media? Obcy ludzie, obca nacja, ona dla nas nie pracuje, ona pracuje dla siebie, zrozumcie Polacy to. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Tak, możemy się prawdy dowiedzieć. Faktycznie, ja na przykład e, e, jestem wśród znajomych. E, ja mówię, że słucham telewizję, to znaczy oglądam telewizję Trwam czy słucham Radia Maryja, bo jest wiele różnych ciekawostek z gospodarki, na temat polskich zasobów naturalnych, na temat, powiedzmy, gazu łupkowego, na temat geotermii. Dowiadujemy się z telewizji Trwam i z Radia Maryja. Te rzeczy, techniczne sprawy. Technicznie dowiadujemy prawdy. Tyle, że ma media, te właśnie, które Pan wspomniał, które są w rękach jednak obcych są w rękach tych, którzy nie chcą używać polskiej geotermii. Oni potrzebują kupić polską ziemię, żeby na, za, dla siebie tą geotermię wykorzystywać. Oni potrzebują kupić licencję na łupki, żeby te łupki dla siebie mieć. I teraz ten, kto im głosi prawdę, to jest ich wrogiem. I robią z tych e, ludzi, którzy słuchają Radio Maryja, e, e, robią oszołomów. Robią oszołów, to jest w ogóle tragiczne. No oczywiście Tusek pierwszy. Co za stacja? Ale to wszystko To ja jest żyło. internetowa stacja, podnośnik. Ale, o, ale Mariusz, ale Mariusz, ale Mariusz, proszę, to jest z Nowego Jorku, proszę. To jest globalne. Proszę bardzo. Podnośnik. Nie, nie, nie. proszę, to, to nic nie będzie cenzurowane. Ale nie, chciałem te, ten... Ale chodziło o co jeszcze? Widzicie Państwo, dlaczego to się wszystko tłumi? Bo Polska... Jest jednym krajem w Europie, który ma ogólne bogactwa. Najlepsze. My, jeżeli by to pozwolono, te bogactwa wydobywać, wydobywać to byśmy byli państwem po prostu raże niezależnym, ale bylibyśmy eksporterami wszystkiego. My mamy tyle gazu, tyle ciepłej wody, 80% Polski jest na ziemiach ciepłych. Przecież nie potrzebowalibyśmy od ruskich, od tych. Szołomów, że tak się wyrażę, wyrażę, kupować tę ropę i wszystko i płacimy ciężkie pieniądze. To, to ma głowę. Gdzie to? Ja nie mam pojęcia, że mamy tyle profesorów, tyle ludzi po prostu na przykład i spuszczają do takiej sytuacji. A, a ja przepraszam pana, tak. bo pan jest tutaj gościnnie, rozumiem, ale gościnie, nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz, ja do Nowego Jorku przyjeżdżam przeciętnie dwa razy w roku. Akurat tak się składa, że tutaj mój syn chodzi do szkoły i po prostu no... no cóż, ja w swojej młodości spędzałem też dwa lata w Kalifornii. Jakby się uczyłem życia w Kalifornii, i oczywiście wróciłem do Polski, bo moje miejsce jest w Polsce i jestem w Polsce i wcale tego nie żałuję. I teraz jest kolejna mojego syna, który też się właśnie edukuje tutaj w Ameryce i później swoje doświadczenia, mam nadzieję, tak jak ja, przeniesie do Polski. No a i Nie pe... da się ogłupić po prostu idiotycznym właśnie mediom zachodnim i tak dalej, i itd. Tak a, a gdyby Pana zapytał, jaka jest Polonia w Stanach Zjednoczonych? No jak mówię, Polonia niestety jest z, zmanipulowana tym, co ogląda, co słucha. Ale Polacy ja... też są zmanipulowani w Polsce mediami właśnie. Absolutnie tak. Tyle, że po prostu, widzisz pan, ja oglądam, ja w gruncie rzeczy swoje wiadomości na temat świata czerpię z internetu. I moim takim portalem, na który zawsze wchodzę w internecie, jest wirtualna Polonia. Dlaczego wirtualna Polonia? Dlatego, że tam są wypowiedzi ludzi, raz, że artykuły publikowane przez ludzi, którzy są na emigracji. To jest Ameryka, Australia, przepraszam, Kanada. I oni są jakby wolni, bo się nie muszą przejmować, że ich jakiś tam tusek czy komorusek zaatakuje, prawda, co on tutaj powiedział i tak dalej. I w związku z tym ja upatruję, że Polonia powinna być w gruncie, wolna, bo się nie ma czego obawiać. Ci w konsulacie się muszą obawiać, bo oni mo mo mogą stracić pracę. Ale generalnie tutaj ludzie się nie powinny dać zmanipulować, no ale niestety idą na łatwiznę, no i mają po prostu kabel TVN-owski, kabel polsatowski, yy, czy nawet yy, yy, jeszcze najsprawiedliście, z tego wszystkiego to jest TVP Polonia. No ale w gruncie rzeczy ona jest tak skomercjalizowana już w tej chwili, że, że, że też niedużo się ludzie z tego dowiedzą, a jakby było, no rzeczywiście, jeszcze raz mówię, nie chcę wyjść na oszołoma, nie chcę wyjść na Mocherowego bereta, jestem człowiekiem, wydaje mi się, wyedukowanym. To nie ujima, przepraszam, ja nie wiem, ja wiem, ale rok nie ujima, Trzeba, ale trzeba ale mówić, co się dobra, myśli i najlepszym na tak, przykładem ja mówię, w Polsce jest pan no, Wojciech Cejrowski, który, który mówi, tak, co myśli. No, nie no, można się bać tego, co się myśli. Tak. Ale zaraz, zaraz, chwileczkę. On dlatego Czego się nie boi, że y, y, mówić co myśli, bo pierwsza sprawa, jest człowiekiem zamożnym, jest człowiekiem niezależnym, ma paszport z Ekwadoru podróżuje po całym świecie, daje na tyle ciekawe spotkania, pisze na tyle ciekawe książki, robi na tyle ciekawe audycje, że i tak, i tak jego zwalczyć nie mogą, bo jest to jednak autorytet. Ale jest to, jeżeli chodzi o mnie, ja, ja go znam akurat osobiście. Dla mnie jest to idol i to jest właśnie człowiek, którego rzeczywiście można spokojnie słuchać on ma pooglądy jak najbardziej prawidłowe. I jeszcze tylko, co jeżeli, ja już tutaj mówię, to spójrzmy tutaj na górę. Mamy te 12, te 12 na niebieskim tle tych gwiazd. Wszyscy w tej chwili są zapatrzeni w Unię Europejską, a nie widzą niebezpieczeństwa, jaka ta Unia niesie. Tak prawdę mówiąc, to jeżeli byś, na przykładowo trzymalibyśmy jeszcze dosyć dobrze układy z Amerykanami, to jest, co można powiedzieć, że Ameryka jest w jakiś sposób wolna, ale jeżeli chodzi o Unię Europejską, no ja to co ja mówię, to rzeczywiście może mnie, e, spotkać, mogą mnie spotkać różne problemy z tego powodu. Ale w każdym razie to jest następny rodzaj zniewolenia, który nam nadchodzi. Takie jest takie pytanie. Polską. Mianowicie powiedział Pan, że, że główne źródła informacji to wirtualna Polska. Ale Czyli przecież Polonia, nie Tak. Tak. Pomiędzy wirtualną Polską a wirtualną Polonią jest po prostu ogromna przepaść. Tak, ale a, a, a jakie są faktycznie główne. skąd Polacy mają się dowiadywać? Proszę, proszę sobie dzisiaj włączyć internet, zobaczyć co wirtualną polonię i pan się tam, tam ma pan y, y, dokładne wiadomości na katastrofie spoleńskiej, tam się wypowiadają au autorytety i tam a nie ma. gazety to jakie? Nasz, no, dziennik. No, nasz dziennik, no, no, nasz, nasz dziennik, dziennik. absolutnie tak, absolutnie tak. prawdy a, a może oprócz jeszcze Gazety Polskiej Warszawskiej, może jeszcze taki, taki tygodni jak nasza Polska, może jeszcze najwyższy czas, może jeszcze właśnie ten. Może jeszcze Krakowski Arkana? Ale ja coś panu A... powiem, no, nie wiem o Arkanach, ale jeżeli chodzi o najwyższy czas, to bym zalecał leciutką ostrożność. Ostrożność lekką ostrożność, ostrożność, ostrożność przedna, ale dociekliwość no. mają znakomite. Ale to jest kurier tak. Po polski bodajże z Chicago, wydawany Chicago. O, Wspaniały. Też, tak. On kurier, kurier, kurier polski, redagowany kurier tak. przez Marka Bobra jest rzeczywiście unikalną gazetą, tak. jeśli o tak chodzi tak, o Chicago. Tak. Tak. Unikalna. Na temat Smoleński. Dobrze. Poruszacie panowie ważne sprawy mass media, ale nikt nie dotyka spraw banków. I patrzcie, pewna nacja, która wchodzi do każdego kraju. Jest prosty schemat. Przejmują banki, potem mass media. I po prostu, no i... My musimy o chleb, prawda, dbać. I nasz komoruski, bo go nie nazywam komorowski, komoruski prezydent, prawda, on był... W siódemce wspaniałych ludzi ze strony Polski on jako jeden, jako bardzo odpowiedzialny człowiek zrobił największy, to jest wróg największy Polski. On podpisał właśnie sprzedaż naszych banków, bo powiedział, że one będą lepiej działać. Przepraszam, będą działać, ale dla kogo? Dla właściciela, dla obcego właściciela, ale nie dla nas Polaków. U nas zostało tylko malutki procent, malutki procent w Narodowym Banku Polskim. To jest w polskich rękach i to reszta jest na wysprzedaż. A tak to wszystko jest w ich rękach. Spółdzielcze banki, to co małe banki, małe sumy, prawda? Także że patrzmy, za chwilę na chleb nie będziemy mieć, bo się lichwę stosuje. To jest wiadomo, jaka nacja lichwę stosuje. Kto jest w bankach, w czyich rękach. Panowie, obudźcie się, obudźcie się, bo, bo śpicie jak borsuk zimowym snem. Dziękuję. Ja byłem... Ja byłem w Solidarności. Siedziałem miesięc, 7 miesięcy w Solidarności. Z jakiego miasta w Polsce? No, ja z hełma lubelskiego jestem. I proszę pana, ja myślałem, bo byłem na wyborach Leszka, byłem proszę pana przy otwarciu pomnika w Gdańsku i jeszcze innych i byłem nawet w Gdańsku kilka razy, rozmawialiśmy z Leszkiem i myślałem, że wreszcie jak ta Solidarność powstała, to będzie jakaś naprawdę ta Polska. I okazało się nam teraz co? Że to wszystko było fałsz, obłuda i wszyscy sprzedali, proszę pana, Polskę sprzedana została całkowicie. I teraz, jeżeli chodzi, tak jak ten pan powiedział, Unię Europejską, to ludzie w Polsce niech sobie przyszykują manaszki, bo to jeszcze dwa, trzy lata i do tego dojdzie. Bo nigdy nie będzie dobrze, proszę pana, jak będzie spółka, to wiemy jak co jest. Mieliśmy RWPG, ja myślałem, że ludzie już zrozumieli trochę, co to jest RWPG. A Unia Europejska jest trzy razy może gorsza jak, jak RWPG. Taka jest różnica. A pan długo w Stanach mieszka? No, ja tu od 1982 roku, bo ja musiałem wyjechać, bo byłem, miałem wyrok, proszę pana, od półtora od roku do dziesięciu lat w Polsce. I po prostu. No... To był polityczny wyrok, tak? Tak, tak, tak. No, bo mieliśmy takie różne plakaty, i inne rzeczy, wie pan. No, po prostu działaliśmy i dlatego musiałem opuścić Polskę, bo w zakładzie, my mówili, bo po, po stanie wojennym miała być odnowiona sprawa. Było nas 8 osób i sześć osób nas wyjechało, no i oni już po prostu tego, to ludzie z zakładu pracy, bo ja dlaczego, no ja zakładałem Solidarność w zakładzie pracy, to była w moim mieście druga, drugi zakład, którym zakładałem, no i później no, po prostu musiałem, bo musiałem opuścić, nie chciałem, bo miałem 49 lat, ale no niestety, no, trzeba było i chodziło mnie dzieci, bo Dwóch synów przywiozłem po prostu, także no chcieli koniecznie jechać, no i dzięki Panu Bogu jakoś nie narzekam, bo na pewno w Polsce tu już bym dawno nogi wyprostował, bo bym nie mógł nerwowo, ja bym nie mógł nerwowo dzisiaj żyć w takim ustroju, jaki jest. Dziękuję. Ja Słusznie Pan zauważył, że bardzo mało ludzi się tutaj dzisiaj pokazało. W stanie Nowy Jork mamy tak mniej więcej milion, milion Polaków, a tutaj no, przyszła garstka. No. Czyli nie powinno być tak e, e, przynajmniej z pięć tysięcy ludzi? No powinno być. Ale to, proszę pana generalnie po tych wypowiedziach, które Pan tutaj słyszy, generalnie ci wszyscy tutaj przyszli, Absolutnie wszystkim poglądy się zgadzają. Nie ma tutaj jakichś agentów, nie ma takich, którzy no, no, przychodzili. Czy nie ma, to nie, nie wiadomo. Zakładam, zakładam, że nie ma. Jestem optymistą. Zakładam, że nie ma. W związku z tym, na następną podobną okoliczność trzeba bardzo propagować te spotkania yy, w każdą pierwszą środę miesiąca yy, Klubu Gazety Polskiej. A coś powiedzieć o tym klubie? Ja, ja jedynie uczęszczam na kluby, bo ja tutaj przyjechałem na tydzień czasu. Także ja znam te kluby Gazety Polskiej w Polsce. To bardzo prężne organizacje są. To, to rzeczywiście można spotkać bardzo ciekawych ludzi. Są ciekawe spotkania, na które rzeczywiście aż się czasami trudno dostać. To oczywiście, że to jest absolutnie bardzo pozytywna, bardzo, bardzo właściwa inicjatywa. Ale chodzi o to, żeby tutaj... Wzmocnić y, y, przekaz pomiędzy y, tutaj Polakami, że taka impreza jest, żeby wszyscy wiedzieli, że przykładowo takie ulotki, żeby one już były na miesiąc wcześniej, żeby już ludzie się przekazywali. Organizacja kuleje. Nie... No, ja tak przypuszczam, że po prostu to wszystko trzeba po prostu dokładnie rozpropagować. To jak wrzucają przykładowo ulotki, że jakiś sklep ma wyprzedaż, prawda? Że jest jakaś impreza i wkładają nam do skrzynek. No to wkładajmy do skrzynek w takim razie, że będzie zorganizowane ciekawe spotkanie, bo przyjedzie przykładowo Jerzy Robert Nowak do, do, do, do Nowego Roku, czy że przyjedzie przykładowo Henryk Pająk i inni ludzie, którzy nam jeszcze Mogą lepiej otworzyć nasze, nasze A, umysły. Pan, nie ma 5 tysięcy ludzi by Panu nie pozwolili e, zgromadzić. Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie. Pan, pana zdaniem, dlaczego tak mało ludzi przyszło? Czy, czy Polacy, Polonia nie interesuje się polityką? Nie, nie, to nie ma znaczenia żadnego. Tyle, ile było, jest prawidłowo i wystarczające. Bo Czyli? to nie jest kwestia ilości ludzi, tylko w kwestiach pe, pewnych idei. Proszę no. Pana, jakby tu, było, jakby tu było 5 tysięcy ludzi i te, proszę Pana, transparenty, co ludzie trzymali te hasła, żeby osądzić Tuska, żeby no proszę pan, pana no wyprostować ja pan, te kłamstwa ja i tak dalej. No jak pan może sądzić Tuska, jak pan nie wie, e, co się tam stało? No nie wie ja pan. Wiem, co się stało. No chwileczkę, ja mówię, że... No, no co się stało? No proszę pana, no to, to, jest, to jest za... Ma, mamy za mało czasu, żeby bo to jest strasznie no wie pan, ogromnie jest, wielki jest, temat. Ja bym po prostu pan, polecał... No nie można, wie pan, dyskredytować że... człowieka od razu, Tuska? nie znając Proszę pana, yy, ale nie, mówimy o katastrofie, nie o jego tam tych matactwa. Proszę pana, no katastrofa ma... Tyle opracowań jest na temat katastrofy. Odsyłam pana przykładowo do kuriera chicagowskiego. Yy, tam czytałem bardzo ciekawe opracowania już, już bardzo dawno temu. Ja, proszę pana, yy, sobie zorganizowałem proszę, na no twardym ma, dysku... Pan, jakie ma... Jaki, yy... Co było przyczyną, Pańskim e, zdaniem? Pierwsza sprawa, proszę Pana, że e, e, zawsze prezydent mógł nie, nie, nie. dysponować... Samo, był, spędzono było, co, spędzono nie, nie, nie. wszystkich... Co było przyczyną katastrofy? Proszę Pana, no ja nie jestem jest technikiem. Proszę Pana, jest 20 różnych... 20, nie różnych nie 20 tylko jest jeden sposób. No, no proszę A jaki? Źle naprowadzeni mogli być... Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Znaczy nie, nie, tu, tu chodzi o to, że samolot spada albo poprzez utratę ciągu, albo poprzez utratę sterowności, albo jednego i drugiego. Jeżeli straci jedno i drugie, to leci na łeb, po prostu spada, po prostu no spada. Jeżeli utraci ciąg, to a ma sterowność, to on jeszcze potrafi wyprowadzić. Przecież pan ma przykłady tutaj. No. W, w Nowym Jorku przecież tam się rozbił samolot i tu wylądował na Hudsonie przecież, mając sterowność samolotu, więc to samo Trzeba powiedzieć o tym, że on tam miał ciąg, ale nie miał sterowności. Dlaczego nie miał sterowności? Po otwarciu podwozia utracił sterowność, bo tak wynika z, z tego przebiegu lotu. No. A tego, tego jest mnóstwo nie, jest boże, pan, Mnóstwo, te, mnóstwo i teorii no nie, mnóstwo i tak dalej. To jest, jest, to tylko jedna te, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. W internecie można z, znaleźć wiele, pana, ja wiele pana, no, teorii. No, bo... Wypowiadają się eksperci wojskowi, którzy mówią, że samolot nie mógł tak lecieć, jak to Rosjanie podawali, gdyż minimalna prędkość jest 225 km. Samolot spada jak źle, kamień. On leciał 180 km. Nie. Według, no pan, według ja się, Rosjan. Chodzi, nie, o to, że, chodzi o to, że y Polski rząd nie, nie zrobił nic, żeby to śledztwo było obiektywne, o to że Komisja o, nie Międzynarodowa nie zrobi, powinna... Nie zrobi, dlaczego? nie, nie zrobi, Ja nie mam złudzeń, dlaczego nie zrobi? Nie e, dlatego, że chce ukryć swoje słabości, no tam wie pan, no, bo to zrobi, To Ja osobiście uważam, że to zrobiły tajne służby, ale czyje służby, to ja tego nie wiem. Bo wie pan, tajne służby są tajne, więc pan nie jest w stanie ustalić, nie wiedząc tam, kto miał dostęp do samolotu. No jak pan ustali? No więc widzi, no. No, więc widzi pan, no. No. Więc nie można ja jednoznacznie powiedzieć, że przyczyną była utrata ciągu, że przyczyną była mgła, że przyczyną była niedyspozycja pilota, czy jakieś naciski. To samolotu, to panu powtarzam, to była jedna przyczyna, nie było 100 przyczyn. No, no tak no wie pan no mm. mówię no jest mnóstwo opracowań na ten A ile, temat ale tak to pan, to to pan wie Ja wiem wie. bo ja tak samo prze, wie pan no, jak gdyby się pan zapoznał z literaturą na przykład przebiegu katastrofy y, Sikorskiego generała no, tam właśnie była, tam przecież komisja zeznał, że... Ale minęło 70 lat i nie wiemy dalej, co się stało. No nie wiemy, bo, nie, bo ci, którzy tam ustalali, nie chcieli ustalić tego, no po prostu. Ci, którzy prowadzą śledztwo, nie chcą dokładnie nie chcą ustalić, ustalić, co było tak. przyczyną, bo wtedy trzeba pociągnąć odpowiedzialności no, określone osoby. No, a te, może tak. e, e, e, pana, macki będą sięgały do ludzi, którzy są u samego szczytu. No, to może pana będzie miał umoczone ręce, może Putin, może Miedwiediew, ale... może Tusek, może Pana, może Komorusek, może jeszcze Cholera wie no, kto jeszcze. I w związku z tym. się, do czego to wszystko prowadzi, że będą ukrywać. Czym bardziej będą ukrywać, tym bardziej będą się pogrążać, bo, bo po prostu będzie oczywiste, że to jest ich, ich robota. My wszyscy, no, wiemy, po prostu. No, to my wszyscy wiemy, ale po prostu chodzi o to, żeby nareszcie, proszę pana, dać w Polsce normalny rząd. My się musimy zmobilizować i jeszcze raz mówię, coś takiego, że Później jak przychodzi garstka ludzi, 200 osób, oczywiście to bardzo pięknie, patriotyczni, wspaniali ludzie, ale zupełnie co innego będzie tysięcy osób, one te tysięcy mają dalsze oddziaływanie na następnych, na następnych i w tym momencie mamy szansę na to, że może za którymś razem wybierzemy pra... pana, uczciwych wybierze ludzi do rządu. Wiecie, jak no. doprowadzą do bankructwa e, kraju. Wtedy, bo oni się odsuną wtedy. Już jest zbankrutowany kraj, proszę pana. Już jest bankrutowany Wiele, kraj. Bez, kraj jest w w tej chwili totalnie, I proszę pana. Stoczni tak, nie, nie ma, nic pana, nie ma. Czy pan wierzy w uczciwość tych wyborów tam w Polsce? Boże pana, czy w Ameryce nawet? Bo ja nie wierzę w to. To, można jeszcze mówić? Mówię, to możemy mówić, że przez trzy dni, to jest, wie pan, no. Jak wie pan, jest, tak jest, jest dobrze, tym, są wie pan, Co innego...